Jak się na niebie pojawiły słońce i księżyc, baśń indiańska. Żył kiedyś wódz plemienia Abangi, który miał dwóch synów. Obaj słynęli z wielkiej odwagi i zręczności. Starszyzna chwaliła ich za niespotykaną mądrość, starsze kobiety za wielką szlachetność, a młode dziewczęta. Za wyjątkową urodę. Starszy syn nazywał się Orle Oko, a młodszy Sokole Oko. Obaj byli niezrównanymi myśliwymi i wojownikami. Nie było na ziemi człowieka ani zwierzęcia, które mogłoby równać się z nimi. Pewnego dnia Orle Oko powiedział do brata. Wypuszczę strzałę z mojego łuku aż do samych wrót nieba po czym zaparł się mocno nogami, naprężył ramiona, wstrzymał oddech i wypuścił srebrną strzałę. Wszyscy zadarli wysoko głowy, aby śledzić jej lot. Strzała długo leciała, aż w końcu utkwiła w dnie nieba. Widząc to, sokole oko pobiegł do wigwamu po swój złoty łuk. Po chwili wrócił i powiedział – Wielki z ciebie wojownik, bracie, ale ze mnie jeszcze większy. Patrz na moją złotą strzałę, zaraz wbije ją w pióropusz twojej. Po tych słowach naprężył łuk, wycelował i wystrzelił. Złota strzała ze świstem pomknęła ku niebu i tak jak powiedział sokole oko, wbiła się w ogon srebrnej strzały brata. Pięknie to zrobiłeś, bracie. Teraz moja kolej. Sprawię, aby moja strzała trafiła w twoją, powiedział Orle Oko. I tak też zrobił. Znowu srebrna strzała poszybowała wysoko w niebo i utknęła w ogonie złotej. Widzisz, twoja strzała została ugodzona śmiertelnie przez moją, zaśmiał się Orle Oko i potrząsnął dumnie orlim pióropuszem na głowie. To jeszcze nie koniec, bracie, zwycięstwo będzie moje, powiedział zuchwale sokole oko i wypuścił swoją strzałę, a ta znowu utkwiła w ogonie strzały brata. I tak strzała za strzałą mknęły ku niebu, a dwaj dumni bracia nie kończyli tych dziwnych zawodów. Z nieba zwisała coraz dłuższa nić złotych i srebrnych strzałów. Jeszcze trochę, a można by się po niej wspiąć do samego nieba. Cała starszyzna na czele z wielkim wodzem zebrała się wokół, aby podziwiać pojedynek obu braci. Gdy ich kołczany były puste, sporządzili nowe strzały i znowu strzelali ku niebu. Gdy jeden wypuścił strzałę, zaraz drugi wypuszczał swoją, aby niemal w locie ugodzić strzałem brata. Wreszcie łańcuch złotych i srebrnych strzał połączył niebo i ziemię. Wtedy obaj bracia złapali dłońmi za jego koniec i stała się rzecz przedziwna. Łańcuch drgnął i zaczął unosić się w górę. Coraz wyżej i wyżej, aż do samego nieba. A tam orle oko przemienił się w księżyc, a sokole oko w słońce. I od tej pory obaj bracia wędrują po niebie, jeden nocą, a drugi za dnia.